Wibracja 77 Kosmiczna Świadomość Mam nadzieję, że znasz już hierarchię panującą wśród Twoich duchowych przewodników, aniołów i nauczycieli. Wszyscy pragną Ci pomóc, ponieważ na poziomie duszy zdecydowałeś się być światłem tego świata. Zanim pojawiłeś się na Ziemi, podjąłeś decyzję, że będziesz pozytywną siłą, że stawisz czoła wszelkim ewentualnym traumom oraz że będziesz inspiracją dla innych. Można pokusić się o stwierdzenie, że zanim się narodziłeś, siedziałeś przy jednym stole ze strażnikami światła i oznajmiłeś im, że to właśnie ty będziesz tą konkretną osobą, która podejmie się misji. W ciągu twojego życia miałeś wiele możliwości odstąpienia od tej decyzji. Być może nieraz zwodziła Cię z kursu mroczna strona Twojej duszy. Pomimo to, skoro czytasz te słowa, wiesz, że w Twoim wnętrzu zabrzmiał alarm SOS, a Ty odpowiedziałeś na wezwanie swojego duchowego ja i zdecydowałeś się zmienić myśli, stać się pozytywną osobą i wzmocnić swoje wibracje. Podczas Twojej pracy nad podnoszeniem wibracji strażnicy światła pomagają Ci… Wysyłając do Ciebie specjalną jednostkę wsparcia. W tej chwili jest przy Tobie cały Legion Aniołów Światła. Odpowiadają na Twoje modlitwy i kierują Cię poprzez Twoją intuicję, radują się, że mogą z Tobą być. Aniołowie pomogą Ci uczynić świat lepszym, a dzisiejsza lekcja będzie polegała na wypełnieniu kilku poniżej przedstawionych zadań. Wibracja na dziś Dzisiejsza technika duchowa będzie dotyczyła okazywania pomocy. Poświęcasz się, aby pomagać światu. Hojnie obdarowujesz, a aniołowie pragną Cię za to uhonorować. Dzisiaj będziesz dzielił się aniołami światła z innymi ludźmi, miejscami i zdarzeniami, które będą według Ciebie potrzebowały nieco rozjaśnienia. Jeśli poddasz się duchowemu prawu łaski, prześlesz aniołów światła ukochanym osobom a nawet miejscom na świecie, które potrzebują uzdrawiających cudów. Aby uzyskać pomoc aniołów światła, musisz jedynie wyobrazić sobie najbielszą jasność otaczającą daną osobę, może to być nawet najtrudniejsza osoba w twoim życiu, miejsce lub zdarzenie. Wypowiedz wtedy następujące słowa, zgodnie z prawem łaski dziękuję wam, aniołowie światła, za otoczenie, tu wstaw imię osoby. Nazwę miejsca lub sytuację, swoimi promieniami spokoju, harmonii i uzdrowienia. Niech wasz boski dotyk połączy się z wszystkimi duszami. Podziel się wibracją, aniołowie światła czekają na twoje wezwanie.